dalszy ciąg naszego rozważania z listu do Rzymian, 12 rozdziału, od 9 wiersza, od połowy. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugi miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawiając, płomienni duchem Panu słuszcie. Nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniosli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami za siebie za mądrych, nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi gdzie mnie pokój miecie <śmiech> Rozdział e, jest taki e, charakterystyczny też z tego powodu, że e, widać, jak apostoł Paweł e, tak tematycznie właściwie e, przekazywał te e, wszystkie uwagi czy napomnienia. E, 12 rozdział, pierwszy, drugi wiersz, chodzi o osobiste nastawienie serca. Potem widzimy trzeci, ósmy. Coś, co dzieje się w zgromadzeniu, przede wszystkim w zgromadzeniu. Od dziewiątego wiersza do końca rozdziału widzimy coś, co możemy określić wzajemne relacje. Relacje pomiędzy wierzącymi, pomiędzy wierzącymi a tymi, którzy się im przeciwstawiają i też wobec, w ogóle wobec, wszystkich ludzi, czy ogólnie wobec niewierzących. Widzimy, jak w każdej dziedzinie są pewne dobre wzorce. Jeśli chodzi o to słowo, właściwie już to rozważaliśmy, ale jeśli to było przeczytane, to brzydźcie się złem. To myślę, że każdy człowiek, który się nawraca, to nie wszystko od razu jednego dnia, ale y, sam może to zauważyć, że rzeczy, które przed nawróceniem y, podobały mu się, w pewnym momencie przestają mu się podobać. Że coś, co, czego szukał i chciał, y, jak gdyby no, to widzieć, czy słyszeć, czy mieć, y, to w pewnym momencie już tego nie chce i odwraca się od tego. I Każdy wierzący na pewno ma coś takiego, co mógłby powiedzieć. Ja akurat byłem maniakiem muzyki wcześniej i zauważyłem po nawróceniu, że muzyka, którą kiedyś słuchałem, dzisiaj już nie jestem w stanie. Czy te osobowości, które to wykonywały, były dla mnie jakimiś idolami. Potem stwierdziłem, co to za ochyli ludzie. Więc to coś takiego osobiście zauważyłem. I myślę, że to też coś takiego warto zauważyć, że to brzydźcie się złem, to nie znaczy brzydzić się tymi ludźmi. Ponieważ coś takiego jak brzydzić się ludźmi, to miał na przykład ten Simon Faryzeusz, który mówił o tej nierządnicy, która weszła do jego domu, że gdyby był prorokiem, to by nie pozwolił, żeby ona go dotykała. I się brzydził tą kobietą. Ale widzimy, że Pan Jezus nie brzydził się nią. Oczywiście ona przyszła jako osoba już nawrócona. O czym ten Szymon nie wiedział. Chodzi o to, że brzydzić się złem, a nie ludźmi, którzy są przez to zło opanowani. Ponieważ my z Ewangelią zwracamy się właśnie do grzeszników, którzy są pod wpływem zła. A jednak Bóg grzesznika miłuje, chociaż grzechu nienawidzi. To jest też takie ważne rozróżnienie. I może jeszcze ten dziesiąty wiersz, jeśli mówimy teraz o tej miłości braterskiej, to właściwie przychodzi mi na myśl coś, co jest oczywiste. Miłość braterska istnieje dlatego, że Bóg jest naszym ojcem. Prezydent, który ustanawia amnestię, nie zaprasza tych więźniów, którzy wychodzą z więzienia do siebie do domu na uroczystość jakąś, ani tym bardziej nie czyni ich członkami swojej rodziny. Po prostu podpisuje dekret i nie ma z nimi nic wspólnego. Widzimy, że Bóg zrobił inaczej z grzesznikami, chociaż mógłby po prostu uniewinnić i nie mieć nic z nami wspólnego. Ale nie, On właśnie e, zaprosił nas d, e, do swego domu, na co czekamy. Po drugie, sprawił, że staliśmy się Jego rodziną, Jego dzieci. To jest coś niesłychanego, kiedy sobie to uświadomił. E, I właśnie stąd wywodzi się ta miłość braterska z tego, że Bóg po prostu ma miłość do nas i staliśmy się jego dziećmi, o czym czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Tym, którzy go przyjęli, czyli Jezusa Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. No i nimi jesteśmy. I teraz ta, ta miłość Boga, która jest zwrócona, zwraca się do nas, my mamy też ją do siebie nawzajem. Przypomnijmy sobie moment naszego nawrócenia. Kiedy ci, którzy byli w gronie bieżących, czy w zgromadzeniu nagle się stali dla nas tacy bliscy. Wcześniej może byli dla nas wrogami, a w pewnym momencie po nawróceniu stali się dla nas tacy bliscy jak rodzina. Albo też jak ostatnio był Sławek Mąka między nami powiedział nareszcie wśród swoich. To jest coś takiego, co myślę, jako wierzący przeżywamy. I ta miłość braterska przede wszystkim chodzi o to, że tym naszym starszym bratem jest Pan Jezus. Bóg jest naszym Ojcem. I tak jak to mieliśmy ten urywek przed sobą w Mikołowie, mamy wszyscy to samo. Tą samą krwią kupieni. Mamy tego samego Ducha Świętego. Byliśmy w ten sam sposób ochrzczeni, mamy tę samą nadzieję. Tak samo każdego na Pan Jezus zabierze do chwały. Kiedy, pamiętam jeszcze chodziłem do podstawówki, to chodziły też dzieci z Domu Dziecka. I te dzieci wszystkie były w takich samych kurtkach. To było, do dzisiaj to pamiętam, takie w żółtą kratkę kurtki. To było takie trochę może deprymujące, że to akurat wszystkie miały tak jednakowe. Na pewno takie same pokoje, takie same jedzenie. Ale dzisiaj tak mogę o tym pomyśleć, że dzieci Boże mają właśnie wszystkie to samo. Tego samego Pana, tego samego Ojca, tą samą zapłat ceną kupieni, to samo niebo, w którym będą, tego samego Ducha, którym są. Zapieczętowanie. Więc mamy to samo. I e, o to właśnie w tej miłości braterskiej chodzi. Nie chodzi przede wszystkim o to, żeby znosić trudnych wierzących, bo tak najczęściej myślimy o tym, miłość braterska to jest to, że my tak musimy znosić siebie takich trudnych. To nie jest przede wszystkim to, o co chodzi w miłości braterskiej. Tak samo jak w miłości między bratem a siostrą, dziećmi, tego, tych samych rodziców, e, chodzi przede wszystkim o to, że nie mają wspólnych rodziców są rodzeństwem. Jak to Mojżesz powiedział do Izraelitów e, Braćmi jesteście. Dlaczego krzywdzicie się wzajemnie? Chociaż oni go nie zrozumieli. Ale nas łączy coś więcej niż Izraelitów, bo ich łączy wspólny praojciec Abraham. A nas łączy nasz Pan, Jezus Chrystus. A więc braterstwo, jak czytamy w drugim liście Piotra, jest prawie na szczycie tej piramidy. Kończy się ta to wyliczanie e, braterstwo i na końcu miłość. I tu właśnie te dwie rzeczy są splecione. Miłość, braterska. Ktoś, kto nie ma Ducha Świętego, nie jest w stanie tego przeżywać, ani też w ten sposób nawzajem pokazywać e, tego. A więc tu jest najważniejsze e, jedni i drugi. Czyli właściwie ten drugi jest ważniejszy niż ja. Wiele możemy tutaj wspomnieć rzeczy, które ta miłość braterska w sobie ma. Ale jedną rzeczą bardzo ważną jest taka, jeśli chodzi o to, kiedy razem idziemy tą drogą za Panem, to tym samym ta miłość braterska musi w nas wymuszać zależność jedni od drugich. I tym samym tutaj jest napisane wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu miłości i szacunku. To znaczy też, że Mamy ten jeden cel, w którym jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. I tu raczej też i chodzi o taką e, wspólną relację pomiędzy sobą, żebyśmy też i, też i zachęcali się nawzajem do tego, aby miłować się wzajemnie, ale też i naszego Pana Jezusa Chrystusa. I możemy tutaj... E, mieć takie przeciwstawieństwo które jest w tym świecie że e, tam jest wiele takich e, rzeczy, które niby jest, są miłością, a mimo to e, ci ludzie ze sobą nie współpracują miłość braterska ma, ma to do siebie, że ze sobą współpracuje i e, oczywiście tutaj na, w pierwszym planie co o Boże widzi braci, ale też i widzi siostry i ta miłość obywatelska odnosi się do wszystkich wierzących dlatego e, miejmy to na względzie i Bóg nas do tego zobowiązuje że e, tak jak Piotr e, mówił że jeżeli zgrzeszy brat mój e, do ilu razy mam mu przebaczyć a Pan mu odpowiada do 77 razy jeśli bym by miał to prosił Także widzimy, że e, Pan chce, abyśmy i w tym względzie e, to, mieli, na, e, to mieli, żeby e, właśnie nie być takimi jak Jakub i Ezaw. Jakub e, zazdrościł swojemu bratu przez całe życie, kiedy właśnie e, należało mu się pierworództwo, które miało obiecane od Boga a jednak e, ojciec jego nigdy nie potwierdził tego e, w relacji z nim i tym samym ten człowiek e, wzbudziła się w nim zazdrość, a nie miłość do brata e, jego Zawa. I tak widzimy tutaj, e, e, że nieraz e, możemy w naszym życiu popełnić jakiś błąd, i to ma wielkie konsekwencje na naszych współwierzących. Bądźmy po prostu ludźmi, którzy jednak dla siebie niczego nie mają, ale kierują, może powiedzieć, kroki i oczy na naszego Zbawiciela, innych wierzących. W tym miłości braterskiej musimy też i mieć na względzie to, że właśnie że Bóg, który jest miłością jest po prostu naszym celem i inni patrząc na nas będą też za tym Panem podążali mamy to właśnie do, dokładać do tego starań Miłością braterską jedni, drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I tutaj wyprzedzajcie się, to pokazuje nam, że jako wierzący jesteśmy w stanie wyścigu. Tutaj w ogóle nie ma założenia, że jeden chce okazać szacunek, a drugi nie chce go okazać, tylko obaj z założenia, skoro są braćmi, siostrami, to chcą okazać szacunek i my jesteśmy wzywani, żebyśmy to my byli tymi pierwszymi, żebyśmy byli jeszcze szybsi niż ci, którym okazujemy ten szacunek. Gorliwości nie ustawając. Gorliwość często nam się kojarzy ze słomianym zapłonem. I to jest w świecie. Jeżeli to jest oparte na ludzkich zdolnościach, to gorliwość ma to do siebie, że są... Wzloty i upadki, zloty i upadki, taka huśtawka, czasami jest wzlot i potem już zdechło i nie ma nawet kolejnego wzlotu. To jest światowa yy, zasada, natomiast w chrześcijaństwie mamy gorliwość, która nie ustaje, ona po prostu jest cały czas na najwyższych obrotach, jest w najwyższym stadium. Płomieni duchem Panu służcie. To nie jest służba braciom, to jest służba Panu. I jeżeli będzie to służba Panu, to wtedy będzie to właściwie widoczne. Zresztą dalej widzimy, że są tutaj właśnie ukierunkowane myśli na to, że my jesteśmy sam na sam z Panem. A ludzie są tutaj tłem do tego, jaka jest relacja między każdym z osobna a Panem Jezusem. Nie jest to tak, że mamy być niewolnikami ludzi. My jesteśmy niewolnikami Chrystusa. wierszu, trzymajcie się dobrego, możemy najgólniej powiedzieć, że trzymajmy się Słowa Bożego, czy trzymajmy się Pana Jezusa, ale też tego na przykład, co żeśmy rzeczywiście na przykład, przeżyli, odebrali od Pana, że y, jakąś dobrą rzecz, co mamy tak postępować, na przykład i rzeczywiście Panu się to podoba i wiemy, że ta rzecz się Panu podoba, abyśmy w tym byli właśnie wytrwali i też pomimo, że na przykład widzimy, że no wierzące gdyby obok no pozostawiają jakąś tam rzecz sobie jednak nie są w tym wytrwali to jednak mamy w tym y, być po prostu wytrwali, trzymać się tego też jak w Tymoteusze jest y, powiedziane y, apostoł Paweł pisał, że strzeż tego co Ci powierzono, to jest albo też do tego możemy jeszcze przyłożyć mozoliłem się z prawą Bożą, mozoliłem i uległem. I w efekcie jestem najgłupszy ze wszystkich ludzi, bo tu na ziemi to nie ma tej nagrody, można powiedzieć, gdyby może jej nie będzie, że no, tutaj nie będzie nagrodzona ta, ta, ta, ta, ta wierność Panu, to trzymanie się dobrego, ale w niebie będzie po prostu nagroda, że Pan y, powie Sługo dobry i wierny. W być wierny, wiele Ci powierzę. Warto dla tego właśnie słowa, dla tej pochwały, która będzie ta raz, można powiedzieć, konkretna, a właśnie trzymać się tego, co do, dobrego. Co żeśmy rzeczywiście zauważyli, przeżyli z Panem, co żeśmy to słowo, że odebrali, to w tym trwać. Pan do następną rzecz nam. Też będziemy mogli ją unieść. I wzrośniemy, tak jak Człowiek rośnie i coraz więcej potrafi wziąć, czy zrozumieć, tak w tym Pan nam da więcej, właśnie się trzymać tego dobrego, nie porzucać y, tych dobrych rzeczy, jakie mamy po prostu, czy, czy w zgromadzeniu, czy w domu, jako sam osobiście, trzymać się dobrego. Chodzi o to wyprzedzanie się w szacunku, to widzimy na przykładzie apostoła, że on bardzo często właśnie mu, chwalił swoich współpracowników, wyróżniał ich, jak pięknie mówi o Onezyforze w drugim liście do Tymoteusza, albo o liście do Filemona o Onezymie, i do, też do Filemona zwraca się. E, mógłbym ci nakazać, dla miłości jednak proszę e, Albo też mówi o Androni Andronik i Junia e, To jest Rzymian 16,7. E, nazywa ich e, Rodakami współwięźniami i mówi, którzy już przede mną byli chrześcijanami. Tak jakby skłania się przed tym. E, to jest dobry. Przykład. Myślę, że niejeden z nas też to w życiu doświadczył z drugiej strony, że jakiś brat czy siostra gdyby ustąpili tej, tego, tej, tego pierwszego miejsca nam. To jest bardzo dobre i zawsze no, zachęcające, budujące. Jeśli czytamy o gorliwości, to na pewno jest to działanie Ducha Świętego, bo inaczej to byśmy wiemy, w niczym dla Pana no, się nie przydali, nic byśmy nie mogli zrobić. Mamy też przykłady wierzących, którzy mieli chwilę takiego upadku czy zatrzymania, choćby prorok Eliasz. Czy nawet Tymoteusz wspomniany, który też, do którego apostoł mówi, w drugim liście pisał to pierwszy rozdział 6 wiersz Przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich Czyli tak jakby to przygasło Myślę, że z własnego doświadczenia też to możemy potwierdzić ale tutaj jest, widać, że jest coś takiego, jak działanie Ducha Świętego, to jest raz. Z drugiej strony jest też nasza ludzka wola, która nieraz słabnie, a nieraz jest mocniejsza, więc jest, tutaj jest taka motywacja do tego, kontynuuj, nie przestawaj, rób to dalej. Nieraz słowo zachęty, wiemy to, powoduje, że znowu jak gdyby ten ogień się rozpalił. I często mamy takie słowa, choćby drugi list do testaloniczan 313, a wy bracia, nie ustawajcie czynić dobrze albo też w pierwszym liście. Czwarty rozdział, dziewiąty wiersz. Miłości bratyskie nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej opitowali. Więc owszem, robili to, a jednak jest zachęta tutaj, aby tym bardziej opitowali. My wszyscy potrzebujemy takiego e, słowa, które by nas jeszcze pobudziło dalej e, do życia m, dla Pana. E, jeśli mówimy o tym e, płomienni duchem właśnie, to nasz, e, ten nasz duch, duch ludzki e, jest trochę jak instrument, który się rozstraja. I dlatego potrzebujemy go nastrajać co jakiś czas. Potrzebujemy znowu się wzmocnić i tu chyba właśnie o tę rzecz chodzi. Myślę, że ogólnie, jeśli tak zastanowimy się nad tymi radami tutaj, czy wskazaniami, to musimy powiedzieć, że z naszej ludzkiej natury to te wszystkie tu wskazania idą w odwrotnym kierunku niż my sami ze siebie byśmy to robili. To znaczy, dla przykładu, raczej byśmy chcieli, żeby nam ktoś ukazywał szacunek, a nie my komuś pierwsi. Albo w nadziei często, jeśli mówimy o przyjściu Pana, to albo w ogóle o tym zapominamy, albo mówimy, jak długo Pan nie przychodzi. I właściwie jesteśmy smutni z tego powodu albo w ucisku cierpliwi, to raczej kiedy mamy problemy, stajemy się niecierpliwi z natury. Albo jeśli zaczynamy się o coś modlić, to modlimy się może przez dzień, tydzień, miesiąc, ale po pięciu latach już tej modlitwy nie ma. Ja, kiedy byłem w Mołdawii, zapisałem sobie w zeszycie imiona, nazwiska, miejscowości, sprawy konkretne, o które trzeba się modlić i jakiś czas w tym trwałem i sobie przypomniałem, po jakimś czasie mam ten zeszyt, ale ja już się nie modlę i tak jest z tą wytrwałością właśnie widzimy, że to wszystko idzie odwrotnie niż nasza ludzka natura czyli jeśli coś takiego się pojawia o czym tu czytamy to musimy powiedzieć, to jest z Boga bo sami ze siebie byśmy zrobili zupełnie odwrotnie niż tu jest napisane czyli to wyraźnie widać, że to są cechy które Bóg sprawia w nas tak jak to czytamy też w do Filipian, że to Bóg sprawia w was chcenie i to, że to zrobicie, czyli to wykonanie. A więc jeśli miłujemy się, wyprzedzamy się, jeśli nie ustajemy, jeśli radośnie czekamy na Pana, to znaczy, że to jest od Pana. Dla przykładu, Podam coś takiego. Harald, który nas odwiedza za jakiś czas. Od 30 lat w każdą sobotę, kiedy tylko to jest możliwe, staje ze swoim straganem w Berlinie i ewangelizuje. Od 30 lat, kiedy tylko to możliwe, w każdą sobotę. To jest wytrwałość. To jest z Boga. To Pan daje, że to tak się... Że to tak trwa. To jest godne podziwu. Ale to znaczy, że też... Można powiedzieć, ta, i, i ta jego wola poddaje się, e, właśnie, czy daje się tak rozpalić y, przez y, ducha. I tak y, myślę w każdej sprawie, o której tutaj czytamy. Wspomniał o tym nagrodzie w niebie u Pana, i tak właściwie widzimy tutaj y, tą rzecz, że faktycznie tak jest, gorliwości nie ustawiając. Nikt tego nie widzi, ale Pan to widzi, że jesteśmy gorliwi, bo kiedy widzimy taką ludzką gorliwość, to ona jest widać widoczna zewnętrznie i to prędzej czy później zgaśnie. Ale gorliwość, kiedy y, jest czyniona dla Pana i z Panem Jezusem to wtedy ona nie ustaje, bo widzimy cel i widzimy zapłatę płomień, który trzeba ciągle podkładać ten żar, to jeżeli to jest od Pana to Bóg po prostu utrzymuje ten płomień na nas czy w nas, abyśmy abyśmy w tym nie zgaśli jeśli by było to bez ducha, bez Boga to oczywiście on zgaśnie i nie jest w stanie go się od nowa zapalić także widzimy kiedy ta nadzieja ma być radosna oczywiście tutaj myślę, że chodzi o nadzieję oczekiwania na Pana przyjścia Pana Jezusa to ta radość ma być nie mamy być w żaden sposób e, oczywiście smutni z tego powodu że Pan długo nie przychodzi i tu też jest o, e, nagroda za to że e, czekamy w tej nadziei która e, jest żywą nadzieją na Pana Jezusa i e, choćbyśmy byli i prześladowani e, co możemy Bogu dziękować, że nie jesteśmy to jednak mamy w tym ucisku być cierpliwi i jeżeli e, jest to, to prześladowanie od Boga, to tym samym inni patrząc na to, e, po prostu e, też będą e, wytrwali w tej e, cierpliwości, w tym ucisku. Modlitwa tutaj już była wspomniana, że e, wielu z nas e, nawet i brakuje czasu, żeby się modlić, a to też jest bardzo niedobre. Dlatego właśnie Bóg nam chce ciągle przypominać, żebyśmy w tym byli wytrwali. Jeżeli ktoś modli się o swoją rodzinę, może już 20 lat, to Słowo Boże nas tutaj teraz wzywa do tego, abyśmy już w tym 21 roku nie zakończyli modlitwy za tym kimś bo Bóg ma możliwość tego kogoś y, uratować chociaż my patrząc na sytuację, która jest i na serce tego człowieka y, byśmy powiedzieli ten człowiek chyba się nie nawróci i nigdy nie patrzmy przez pryzmat y, naszych oczu bo zawsze diabeł tylko w ten sposób chce nam powiedzieć nie musisz się modlić i tak się nie nawróci I, ale Bóg ma inne zdanie na ten temat on y, nas nawrócił, przyprowadził do siebie, y, do siebie i popatrzmy w ten sposób, y, czy ktoś o nas się modlił, a może się modli, a może myśmy się w ogóle o to nie przejmowali. Jednak Bóg doprowadził nas do wiary i tym samym y, oczywiście y, myślę, że tu tylko, nie tylko chodzi o to, żeby się ktoś nawrócił, ale przede wszystkim też i o to, żebyśmy mieli tą wspólną relację ze sobą czy modlimy się za naszych współwierzących żeby był pokój w zgromadzeniu żeby e, ta zła relacja e, pomiędzy no, kimś kogo e, tylko tak właściwie witamy e, z takim może powiedzieć e, szorskim uśmiechem na twarzy czy e, z miłością abyśmy też i w tym e, modlili się za tym kimś, żeby to jego serce e, uradowało się i żebyśmy my też właściwie my się zmienili także w tym też musimy mieć wytrwałość w modlitwie, żeby właśnie tej sprawie też samemu się przyjrzeć i zmienić i być wytrwałymi co Boże nas też i pokazuje nam abyśmy byli takimi, którzy wspierają świętych w potrzebach i okazujcie gościnność. Wydaje się, So